Jak przygoda to, tylko w Warszawie, w Warszawie, jak Warszawa to w maju gdy kwitnący. A jak tańczyć to, tylko walczyka w Warszawie. A jak walczyk to z panną taką jak ty. Polska w roku 1954. Nasz naród prawa swoje rozszerza i rozszerzać będzie przede wszystkim w tym świecie, w którym znikną już te XIX-wieczne formy stosunków jednego narodu do drugiego. W Warszawie drugi zjazd PZPR dokonał tylko rozdzielenia funkcji pierwszego sekretarza i premiera. Przywódcą partii pozostał Bolesław Bierut, oddawszy tekę premiera Józefowi Cyrankiewiczowi. To ważniejsze, no ta sprawa nabrzmiała, świadczona o wielkiej słabości. Grudzień przyniósł rozwiązanie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i uwolnienie Gomułki z aresztu domowego. Polska w roku 1955 Teraz nadeszła chwila do wykorzystania tych wszystkich informacji i zaszantażowania Spychalskiego. Polacy od kilku miesięcy poznawali kulisy władzy w Polsce za sprawą zbiegłego na zachód podpułkownika Józefa Światły, który ujawniał je w Radiu Wolna Europa w cyklu audycji za kulisami bezpieki i partii. Broszury z jego wypowiedziami zrzucano przy pomocy balonów wypuszczanych z Bawarii nad Śląsk. W Polsce emocje i dyskusje zrodził poemat dla dorosłych Adama Warzyka.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 HISTORIA ŻYWA 25 stycznia 1954 roku na ekrany polskich kin weszła komedia muzyczna Przygoda na Mariensztacie Leonarda Wuczkowskiego. Nasz pierwszy powojenny film kolorowy. Miały miejsce pokazy piątki z ulicy Barskiej Aleksandra Forda oraz obrazu Jana Rybkowskiego, autobus odjeżdża 6.20. Powstał Studencki Teatr Satyryków. Można by powiedzieć w Polsce dzień jak co dzień, mimo że niebawem upłynie rok od śmierci Józefa Stalina, a w Związku Radzieckim postępowały powolne przemiany. Na emigracji pięciu grupowań podpisało akt zjednoczenia w celu utworzenia namiastki polskiego parlamentu. Stanisław Catmackiewicz został nowym premierem. Nie wygasły jednak spory, potęgowane polityką prezydenta Augusta Zaleskiego. Dlatego powstała opozycyjna Rada Trzech – zbiorowa prezydentura – Anders Arciszewski-Raczyński. Rozpoczęła pracę huta aluminium w Skawinie pod Krakowem. Ruszył pierwszy wielki piec w Nowej Hucie. Objawem centralizacji władzy była wrześniowa reforma administracyjna, która zniosła gminy. Pozostały województwa, powiaty i gromady. W listopadzie podczas tajnego posiedzenia Biura Politycznego PZPR skrytykowano resort bezpieczeństwa i kierownictwo partii. Styczeń 1955 roku to trzecie plenum KCPZPR z krytyką wypaczeń w partii i państwie. Z kolei Rada Państwa w ślad za ZSRR wydała uchwałę o zakończeniu wojny z Niemcami. Na przełomie marca i kwietnia po polsku ukazała się powieść Ili Renburga Odwilż. Jej tytuł stał się synonimem zmian w bloku wschodnim po śmierci Józefa Stalina, co nie przeszkodziło w powołaniu z inicjatywy ZSRR Sojuszu Polityczno-Wojskowego tzw. Układu Warszawskiego jako odpowiedzi na powstanie NATO i imperialistyczne zagrożenie. Tydzień przed ukazaniem się poematu dla dorosłych Adama Barzyka zakończył się piąty Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie. Wcześniej Watykan wydał dekret potępiający tygodnik Dziś i Jutro i książkę Zagadnienia Istotne Bolesława Piaseckiego, czyli grupę katolików popierających komunistów. Wydawany przez ZMP Tygodnik Studencki Po Prostu przekształcił się w Tygodnik Studentów i Młodej Inteligencji, Niebawem symbol ruchu odnowy. Stalin nie żyje już od 1953 roku, a u nas zaczyna się czy nie okres zmian i rodzi się entuzjazm, który można porównać do któregoś okresu z naszych najnowszych dziejów? Czas na entuzjazm krótkotrwały. Zresztą przyszedł w październiku 1956 roku, bo rzeczywiście entuzjazm towarzyszył wtedy przejęciu władzy przez Gomułkę, w którym widziano rzecznika prawdziwej odnowy. Przez chwilę tak się zdawało, ale 1954 i 1955 rok, o którym dzisiaj mówimy, w pewnym sensie przygotowywał tamten wybuch nadziei, tamten wybuch oczekiwań na wielką zmianę, na lepsze. W 1954-1955 roku te zmiany zdawały się być zapowiadane drobnymi bardzo kroczkami, małymi gestami, zjawiskami z pogranicza kultury i polityki, jak właśnie wspomniana przez panią redaktor powieść Ili Erenburga, sowieckiego, znakomitego pisarza i propagandysty, który jednakże właśnie w tej powieści zawarł obraz życia, powiedziałbym, trochę bardziej skomplikowany niż nakazywały to kanony realizmu socjalistycznego. Przede wszystkim sam tytuł metaforyczny Odciepiel, czyli Odwilż, wyrażał doskonale nadzieję na to, że ta wieczna zima, która do Polski przyszła od dziadka Mroza, dziadka Józefa Stalina, można by tak niestosownym żartem to chyba ująć, że ta zima jednak się kończy, że zaczyna się Odwilż. Tłumaczenie pióra Jana Brzechwy, tłumaczenie powieści Renburga stało się szybko przebojem w Polsce i było jedną właśnie z owych zapowiedzi oczekiwań na zmiany, tak jak inne zjawiska ze sfery kultury wspomniane przez panią redaktor Studencki Teatr Satyryków, czyli STS czy przeniesiony niejako w większości z Krakowa do Gdańska Teatrze Krim Bom ze Zbigniewem Cybulskim, bogumiłem Kobielą, który zaczął swoje spektakle w końcu 1954 roku w sposób no, zupełnie odbiegający od sztampy socrealistycznej. To były właśnie takie drobne sygnały zmian, które przynosiły w rozmaitych środowiskach nadzieję, że te zmiany będą się nasilać, że te zmiany będą postępować, że coś naprawdę drgnie w tym totalitarnym systemie. Bardzo ważne znaczenie tutaj miał także wspomniany również przez panią redaktor Piąty Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów który odbywał się między 31 lipca a 14 sierpnia 1955 roku. Mimo, że większość gości zagranicznych, a było ich blisko 30 tysięcy, to byli młodzi ludzie związani z tak czy inaczej rozumianą ideologią postępową, socjalistyczną lub najczęściej po prostu komunistyczną, to sam fakt, że byli to w bardzo dużej masie. Ludzie przybyli z krajów za żelaznej kurtyny, można tak to po prostu ująć, z Europy Zachodniej, z krajów nawet Ameryki Łacińskiej i Północnej. To wszystko stwarzało szansę porównania, zaspokojenia przynajmniej pierwszej ciekawości młodych ludzi w Polsce, a jak się żyje gdzie indziej. Czy u nas rzeczywiście jest taki raj, jak piszą, czy gdzie indziej może jest inaczej, może ciekawiej, może lepiej. To było niezależnie od propagandowego zamysłu całego festiwalu ważne wydarzenie, zwłaszcza dla młodszego pokolenia. Pojawiające się kluby jazzowe, oczywiście ta muzyka była wciąż jeszcze potępiana, krytykowana, formalnie zakazywana, ale nie dało się powstrzymać tego prądu. Doskonale opisuje ten Czas zmian, nadziei i jednocześnie strasznej prześności i ponurej codzienności tego systemu bierutowsko-stalinowskiego, wciąż jeszcze, mimo że Stalin już nie żył, ale Bierut jak najbardziej. Opisuje Leopold Tyrmand w swoim dzienniku z 1954 roku czy z innej nieco perspektywy bardziej już zbeletryzowanej w powieści Zły. To jest Warszawa czy powiedzmy inne miasta bikiniarzy tak zwanych prezentujących swoją niezgodę na tą szarość choćby czerwonymi skarpetkami czy jakimiś elementami stroju, które miały ich wyróżniać na tle tej socrealistycznej szarzyzny. To jest taki rodzaj buntu, powiedziałbym, kulturowego, niezależnie od tego, jak on dziecinny, prawda, czy nieestetyczny nawet może nam się dzisiaj wydać. Wtedy, w 1954 roku, to był po prostu bunt przeciwko socjalistycznej szarości I on oddolnie narastał. Innym jego przykładem była choćby ogólnopolska wystawa Młodej Plastyki w sierpniu 1955 roku gdzie pojawiły się nowatorskie, właśnie zupełnie wychodzące poza sztampę socjalizmu w sztukach plastycznych, grafiki Franciszka Starowiejskiego, Jana Lebensteina, Jana Lenicy, obrazy, nowe już niesocjalistyczne obrazy Andrzeja Woblewskiego, to także był jakby powiew świeżego powietrza w sztuce. Pronto. Panie profesorze, ale jednak w szeregi funkcjonariuszy PZPR tego świeżego powietrza funkcjonariusze nie wpuścili, bo w Warszawie drugi zjazd partii dokonał tylko rozdzielenia funkcji pierwszego sekretarza i premiera. Dlaczego to Bierut dzielił się władzą z Cyrankiewiczem? To znów, tak jak mówiliśmy o tym tydzień temu, nie był wynik jakichś samodzielnych przemyśleń czy roszad w polskim kierownictwie, ale dostosowanie do modelu sowieckiego. W pewnym sensie wrócono do tego, co było przed 1952 rokiem. Pierut de facto wracał do pozycji nie bieżącego wykonawcy administrowania państwem, bo tym się właśnie miał zajmować premier, ale najważniejszego człowieka w systemie politycznym, co wiązało się z funkcją wcześniej przewodniczącego, obecnie pierwszego sekretarza partii, a Cyrankiewicz wracał na fotel premiera, gdzie miał koordynować pracę ministerstw, by użerać się bardziej z tą codziennością zarządzania w systemie niedoboru, zwłaszcza jeśli idzie o artykuły konsumpcyjne. I jednocześnie miał przecież wykonywać to, co zalecało Politbiuro ustami głównego że tak powiem, zarządcy gospodarki PRL-u w tym czasie, Hilarego Minca, w zakresie realizacji planu sześcioletniego, który właśnie w 1955 roku miał się skończyć. To były zadania, które premier miał wykonywać, a Bierut miał reprezentować, miał rządzić rządzącymi, o tak bym powiedział, z ramienia Moskwy oczywiście. Pewną oznaką zmian było to, że Bierutowi udało się doprowadzić do usunięcia z Warszawy wyjątkowo bezczelnego sowieckiego ambasadora. Akurat trzech i się zmieniło w 1953-1954 roku, który po prostu no, poczynał sobie otwarcie w sposób poniżający dla, można powiedzieć, polskiej ekspozytury kremlowskiej władzy w Belwederze, Jakby chciał pokazać, że i tak o wszystkim otwarcie decyduje Moskwa. Bierut jednak uzyskał od nowego kierownictwa na Kremlu decyzję o odsunięciu tak ostentacyjnego symbolu podporządkowania Polski w Moskwie. To także świadczyło o tym, że jakieś zmiany następują. Oczywiście Bierut nadal podlegał Kremlowi, ale przynajmniej na co dzień nie było to demonstrowane publicznie przez sowieckiego ambasadora. Zresztą powiedziałbym, warto uświadomić sobie, jak te relacje w układzie władzy wyglądały jeśli tylko ktokolwiek z państwa będzie miał okazję w Warszawie wybrać się pod Belweder, zobaczyć ten piękny dworek, w którym kiedyś mieszkał Józef Piłsudski, a który dzisiaj jest jedną z rezydencji prezydenta Rzeczpospolitej i gdzie właśnie siedzibę miał także obok kilku innych pałacyków, m.in. w Natolinie Bierut, to wystarczy spojrzeć co jest naprzeciwko. No, wielokrotnie większy od Belwederu, a podobny jakby napompowany Belweder, pałac ambasadorów sowieckich. O to chodziło, żeby pokazać, że ambasador sowiecki jest po prostu dużo potężniejszy od lokatora Belwederu. Jednak przynajmniej w zakresie personalnym starano się stonować niejako to wrażenie właśnie. I to również miało oznaczać, że wieją nowe wiatry z Kremla. Nasz naród, który całym sercem czerpie tysiącletniego dorobku poprzednich pokoleń, wrócił na nową drogę dziejową. Stał się on narodem robotników i chłopów, którzy zerwali pęta krępującej w ciągu wieków. Te wiatry nowe, stare, bo centralizacja władzy była też wzorowana na sowieckiej. We wrześniu reforma administracyjna jednak zniosła gminy, czterostopniowy podział, administracyjny na trzystopniowy, pozostały województwa, powiaty i gromady. Machina państwowej represji toczyła się dalej. Akurat ta reforma miała rzeczywiście charakter powiedziałbym typowo biurokratyczny. Nie chodziło w niej konkretnie o represję, ale o centralizację, tak jak powiedziała pani redaktor. Zniesiono ten najniższy szczebel, a w każdym razie zredukowano cały system do trzech stopni, tylko na miejsce wcześniejszego czterostopniowego systemu tej administracji państwowej w terenie, co miało przyspieszyć tryb wykonywania decyzji podejmowanych na szczytach władzy i usprawnić kontrolę w terenie. Natomiast drugi aspekt, o którym wspomniała pani redaktor, czyli terror masowy, jednak już stopniowo w 1955 roku, zwłaszcza osłabł, bo jeszcze powiedzmy w 1954 roku około 17 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, osób zostało aresztowanych i uwięzionych z powodów politycznych przez Urząd Bezpieczeństwa. O tyle w 1955 roku ta liczba spadła poniżej 10 tysięcy. No to wciąż jest straszna liczba, przerażająca z dzisiejszej perspektywy. Ale w zestawieniu ze świeżą pamięcią masowych represji lat wcześniejszych było wrażenie, że terror wciąż jeszcze jest, wciąż jeszcze są wykonywane wyroki śmierci, bo one wciąż zapadały i wciąż były wykonywane, ale jednak zelżał. Przede wszystkim ta rozgrywka na szczytach władzy na Kremlu, gdzie ofiarą padł Beria, formalny szef i wieloletni faktyczny szef NKWD, wprowadziła pewnego rodzaju poczucie niepewności co do pozycji organów bezpieczeństwa w całym systemie komunistycznym. I tak zaczęły się pojawiać w ramach rozgrywki wewnątrzpartyjnej głosy krytyki pod adresem organów bezpieczeństwa, że może nadużywają swojej władzy ci, na których zbierano haki towarzysze z Politbiura, czy w Moskwie, czy co nas tutaj bardziej interesuje w Warszawie, po prostu chcieli pozbyć się swoich nadzorców z Urzędów Bezpieczeństwa, rozluźnić tę smycz, którą właśnie mieli zaciskać nad nimi czujni towarzysze z bezpieki. I tak doszło właśnie do wewnętrznej krytyki, nadużyć, jak to mówiono, zaczęto mówić wtedy, w aparacie bezpieczeństwa. Krytyki, która przypomnę przyniosła dymisję formalnego szefa tego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zmianę nazwy na MSW, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a dotychczasowy minister Stanisław Radkiewicz został przeniesiony na stanowisko ministra PGR-ów, a więc mało wdzięczną placówkę zajmującą się zawsze nieudanymi reformami rolnictwa wprowadzanymi w systemie komunistycznym. To, podobnie jak wspominane już przez nas wcześniej, w poprzednim odcinku, odwołanie odpowiedzialnych za najsurowsze represje w wojsku sowieckich nadzorców, Wozniesieńskiego i Skulbaszewskiego, zbierających właśnie haki także na wyższe dowództwo wojskowe w Polsce, sprawiło, że pojawiła się atmosfera oczekiwań na dalsze zmiany, które ostatecznie rozmontują ten system. Terroru, system, który wciąż jeszcze trwał, wciąż jeszcze był, ale widać było w nim coraz wyraźniejsze rysy. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu Pierwszego Polskiego Radia. Historia Żywa Dziś mówimy o roku 1954 i roku 1955. W listopadzie 1954 roku odbyło się tajne posiedzenie biura politycznego PZPR, krytykowana aparat bezpieczeństwa w Polsce, kierownictwo partii, Dyskutowano o tym, czy słusznie odsunięto gomułkę od władzy, ale jednak przyzna pan profesor, było to tajne posiedzenie, czy tak nieśmiało próbowano wchodzić na tę ścieżkę odwilży, czy jakby to nie nazwać, przecież dopiero w styczniu 1955 roku odbyło się jawne trzecie plenum KCPZPR. Czy to taka tradycja, że najpierw potajemnie, a potem a potem już jawnie? Na tym polega centralizm demokratyczny. To absurdalne, ale realnie funkcjonujące pojęcie w partii komunistycznej, które polega na tym, że wszystko co istotne zaczyna się od góry prawda, w politbiurze, w tajemnicy i później te zmiany zainaugurowane na górze zostają stopniowo rozpowszechnione i wprowadzone w życie na niższych szczeblach. I tak było i w tym przypadku. Wewnętrzna dyskusja, która odbyła się w listopadzie 1954 roku, została niejako zaakceptowana w swoich rezultatach jako sygnał, który można przekazać niżej na posiedzenie plenum Komitetu Centralnego, a więc tu już w grę wchodzi no około setka osób, które mogły brać udział w takiej naradzie i tym razem sygnał został wyraźnie puszczony tego rodzaju, że można o tych zmianach mówić dalej, niżej prawda, w hierarchii partyjnej, stąd krytyka, jak to wtedy ujęto, braku przestrzegania leninowskich zasad życia partyjnego i kolegialności kierownictwa oraz wypaczenia w pracy partii i aparacie państwowym krytyka działalności organów bezpieczeństwa, w tym 10 Departamentu, to wszystko stało się już publicznie ujawnione i dzięki temu wzrastała od stycznia 1955 roku ta właśnie nadzieja, nadzieja już szerszych mas społeczeństwa, że uruchamiony proces zmian nie zatrzyma się tak łatwo i że będą one szły w jednym kierunku, to znaczy w kierunku pewnego poluzowania tej krótkiej bardzo smyczy policyjno-partyjnego nadzoru nad całym życiem społecznym. Bardzo ważne znaczenie oczywiście w tym procesie odegrało to, o czym pani redaktor wspomniała na początku naszej audycji, a mianowicie ogłoszenie za pośrednictwem Radia Wolna Europa, a potem za pomocą ogromnej akcji rozpowszechniania przez owe balony. Akcji ulotkowej. Tak akcji, która miała na papierze bibułkowym właśnie, czyli takim najcieńszym, przekazać jak najwięcej rewelacyjnych informacji, jakie na falach heterum przez radio ogłaszał pułkownik Światło od jesieni 54 roku, a były to informacje rzeczywiście kompromitujące dla najwyższych sfer władzy komunistycznej i systemu bezpieczeństwa, bo pokazujące wewnętrzne walki na tym najwyższym poziomie. Partia już nie jawiła się jako monolit, Totalitarna, szczelna struktura odgrodzona całkowicie od społeczeństwa murem tajemnicy, ale tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy Polaków, głównie przez RWE, ale także właśnie przez owe rozsyłane ulotki, mogło się dowiedzieć jak wygląda z bliska ten system zarządzania, jak jest kompromitująco przypominający mafię. To oczywiście niejako wymuszało wewnętrzną, a później ogłoszoną także publicznie, no można w pewnym sensie tak to ująć, samokrytykę, samokrytykę na szczytach władzy partyjnej, że jednak no coś będzie się tutaj zmieniało, coś będzie się naprawiało. Reżim komunistyczny. Uważa każdego człowieka za swego potencjalnego wroga. Wszystkich ludzi bez wyjątku, sympatyków stronist opozycyjnych i członków Partii Komunistycznej. I departament drugi. Prowadzi kartotekę wszystkich osób interesujących bezpieczę. Na czele tego departamentu stoi pułkownik Michał Taboryski. Podstawą kartoteki bezpieki były materiały dostarczone przez Sowieckie Grupy Operacyjne NKWD. Działający od pierwszej chwili wkroczenia wojsk sowieckich do Polski pod dowództwem generała Sierowa. Nawiasem mówiąc, właśnie Sierow wyszkolił pierwszy kadr bezpieki, nauczył je sowieckich metod prowadzenia śledztwa i reżyserowania procesów politycznych. Od niego otrzymała bezpieka bogaty materiał informacyjny dotyczący polskich stronic prawicowych i lewicowych. Do tego doszły z czasem własne materiały, które płyną do ministerstwa licznymi drogami. Normalnym, że tak powiem, źródłem informacji są doniesienia i raporty konfidentów. Jest ich armia cała. Znajduje się w każdej instytucji, w każdej organizacji społecznej i partyjnej. Osobnym źródłem informacji są wiadomości otrzymane od członków PZPR-u. Czy funkcjonariusze wysocy, funkcjonariusze partii bali się tych pogadanek światły, bo przypisuje się światle jednak dużą siłę sprawczą w rozmontowywaniu tego stalinowskiego układu w Polsce? Oczywiście, że się obawiali, bo nie wiedzieli co jeszcze światło ma w swoich teczkach. Tego nie wiedział przecież nawet sam Bierut. A zatem obawiali się, że kolejne kompromitujące materiały związane z rozmaitymi epizodami w ich karierze partyjnej, politycznej czy w osobistych zachowaniach zostaną ujawnione. I nie chodziło tutaj o jakieś drobne afery obyczajowe, ale po prostu o udział w wielkich przestępstwach, w układach z gestapo w czasie II wojny światowej. No rzeczy naprawdę bardzo boleśnie kompromitujące nie tylko poszczególnych ludzi, ale całą elitę władzy PRL-owskiej. Stąd lęk przed audycjami światły był większy niż przed jakąkolwiek inną chyba audycją w historii Radia Wolna Europa. I sprawiał samo oczyszczanie się aktywu partyjnego, czy to za dużo powiedziane? Nie, nic się oczywiście samo nie oczyszcza. To, co działo się na szczytach władzy w PRL-u w 1954, 1955 roku i 1956, po pierwsze łączyło się ze zmianami na szczytach władzy w Moskwie, każdy z ważniejszych towarzyszy w Politbiurze, w Komitecie Centralnym miał jakieś swoje plecy, prawda? miał jakieś swoje kontakty w Moskwie, a w każdym razie starał się mieć. Tam utrata owych pleców w przegranej rywalizacji na Kremlu o wpływy, tam trwała ta walka o władzę, Chruszczow stopniowo się instalował na szczycie tej hierarchii, ale prowadził w tym właśnie czasie, w 1955 56 roku, Coraz wyraźniejszą walkę z kilkoma ważnymi dawniej bardzo towarzyszami, takimi jak Kaganowicz, jak Mołotow, którzy bronili swoich pozycji, broniąc także starego kultu Stalina. Chruszczow zaczął budować zatem swoją pozycję coraz wyraźniej na zwalczaniu kultu Stalina i to tworzyło, no powiedziałbym, przestrzeń do podziałów i jednocześnie jakby powiedziałbym do nieco swobodniejszej gry politycznej, nie tylko na Kremlu, ale w innych krajach tak demokracji ludowej. W Polsce oczywiście, tak jak i gdzie indziej, nakładały się na to indywidualne rozgrywki między poszczególnymi współprzywódcami w biurze politycznym z jednej strony Minc i Berman jako czołowi towarzysze pochodzenia żydowskiego czuli się trochę zaniepokojeni akcentami antysemickimi, które pojawiały się tuż przed śmiercią Stalina tej linii partii emanującej z Kremla, a potem ponownie już w łagodniejszej formie, ale powtarzane były przez Chruszczowa, że należy raczej wyraźniej pokazać zakorzenienie partii w polskiej, że tak powiem, kulturze i tradycji, a więc też jakby tutaj był taki sygnał, że ich pozycja nie jest już tak mocna jak dawniej. Z drugiej strony oczywiście pojawiali się młodsi, ambitni towarzysze, którzy chcieli właśnie na fali krytyki swoich starszych kolegów z politbiura umacniać własne pozycje, taki Władysław Matwin czy Morawski, nowi członkowie politbiura próbowali rozpychać się łokciami właśnie między innymi używając tego argumentu krytyki o nadużycia, prawda, o nieprzestrzeganie norm po to, by budować własną karierę. Tak właśnie w szczegółach, tak konkretnie wykonuje się owo samooczyszczenie partii. To są także walki frakcyjne, walki, które można określić właśnie mianem, jakie najbardziej nasuwało się po wysłuchaniu audycji światły. Walki mafijne. W jakim stopniu Moskwa wpłynęła na uwolnienie z aresztu domowego Gomułki? Czy to była samodzielna decyzja aktywu partyjnego PZPR? To był moment rzeczywiście nie do końca wyjaśniony. W każdym razie ja nie znam jego bardzo drobiazgowego wyjaśnienia. Ale wydaje się, że w tej konkretnej decyzji zwyciężyły wewnątrz partyjne polskie, jeśli można tak powiedzieć, gry, układy, w których towarzysze chcący ograniczyć dyktatorską pozycję Bieruta wbrew jego woli. Oczywiście odwołując się także do swoich kontaktów moskiewskich, doprowadzili do uwolnienia Gomułki. Głównym przeciwnikiem tego aktu był sam Bierut. Ale jak się okazało, pod koniec 1954 i w 1955 roku Bierut nie był już takim wszechładnym dyktatorem, jakim jeszcze wydawałoby się, że jest w 1953 roku. I to właśnie ta rozgrywka powiedziałbym na szczytach władzy PZPR zdecydowała o tym, że niejako przeciwko Bielutowi przy próbie bojkotowania przez niego tej decyzji Gomułka został zwolniony. A czemu miało służyć to, że w ślad za Związkiem Radzieckim Rada Państwa wydała uchwałę o zakończeniu wojny z Niemcami? Przecież już było dużo, dużo po wojnie. O co chodziło? Co to miało zaznaczenie? Kilka było tutaj istotnych kontekstów tej decyzji. Po pierwsze, przypomnijmy, Polska nie miała stosunków dyplomatycznych z Republiką Federalną Niemiec czy Niemiecką Republiką Federalną, bo tak wtedy się określało w polskiej nomenklaturze Niemcy Zachodnie. A kwestia granicy, granicy zachodniej Polski nie była właściwie rozstrzygnięta na płaszczyźnie międzynarodowej. Była tylko umowa Polski z NRD, której inne kraje, kraje zachodnie w każdym razie nie uznawały. Nie było traktatu pokojowego, który zakończyłby II wojnę światową, a więc to ogłoszenie końca wojny niejako przez stronę polską, wojny także z zachodnimi Niemcami, miało przygotować grunt do dyplomatycznej dalszej walki o uznanie nowej polskiej granicy zachodniej. Ważniejszy był jednak może inny kontekst wciąganiem w tym czasie, czyli w 1954 roku Niemieckiej Republiki Federalnej do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. Jeszcze Stalin w 1952 i trzecim roku niepokoił się tą ewolucją, która może przeciągnąć większą, silniejszą, gospodarczo znacznie ważniejszą część Niemiec do struktur Paktu Militarnego Państw Zachodnich, co zmieni niekorzystnie geopolityczne położenie w Europie, niekorzystnie oczywiście dla Stalina. Dlatego Stalin tuż przed śmiercią zainicjował taką dyplomatyczną grę, której celem było rzucenie na stół hasła zjednoczenia nawet Niemiec, byle tylko NRF nie włączył się, nie został włączony do NATO. Niemniej ta inicjatywa Stalina była już spóźniona, nie traktowana jako wiarygodna, po wszystkim tym, co Stalin wcześniej zrobił i RFN był ostatecznie włączony do Paktu Północnoatlantyckiego w 1954 roku, żeby ten proces opóźnić, a w każdym razie nawet jeszcze z nadzieją na jego zatrzymanie całkowite. Polska formalnie jako niezależny byt polityczny występowała z kilkoma inicjatywami dyplomatycznymi w tym czasie, czyli na początku lat 50. mającymi charakter rozbrojeniowy, sugerującymi ograniczenie strefy zbrojeń w Europie Środkowej, tak ażeby Niemcy właśnie, Niemcy zachodnie były wyłączone z możliwości dozbrojenia w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Temu służyła także wspomniana przez panią redaktor inicjatywa ogłoszenia zakończenia stanu wojny z Niemcami zachodnimi. Ale ostatecznym podsumowaniem tych wszystkich procesów stało się podpisanie Układu Warszawskiego w maju 55 roku, kiedy okazało się, że RFN jest już przyjęty do Paktu Północnoatlantyckiego. Wtedy strona sowiecka odpowiedziała właśnie w taki sposób. Skoro tak... Skoro Niemcy zachodnie są w pakcie północnoatlantyckim, to my pogłębiamy współpracę wojskową, nadajemy jej nowy wymiar, jak się to dzisiaj mówi, wymiar instytucjonalny, powołując do życia układ warszawski zrzeszający kraje demokracji ludowej w Europie pod oczywiście egidą i zwierzchnością Moskwy jako nową strukturę wojenną w pewnym sensie analogiczną do NATO. Pierwszy podchodzi do stołu i składa podpisy na dokumentach układu premier Albanii Mehmet Pszechu. Wszystkie reflektory skierowane na stół. W tym samym kierunku wycelowane dziesiątki aparatów fotograficznych i obiektywów filmowych. Sprawozdawcy radiowi wielu radiofonii zagranicznych z małymi mikrofonami przy ustach relacjonują przebieg tej historycznej chwili. Sygnowany pakt z słowami przyjaźń, współpraca, wzajemna pomoc, a tak naprawdę to chyba ingerowanie w sprawy państw członkowskich w tej sferze militarnej, wojskowej, bo trzeba armię jednak mieć na oku. Oczywiście układ warszawski był jeszcze jednym narzędziem integracji i podporządkowania, imperialnej kontroli, można to tak też nazwać. Moskwy nad krajami satelickimi w Europie Środkowo-Wschodniej. Choć jednocześnie paradoksalnie trzeba to zauważyć, że po wejściu w życie Układu Warszawskiego rola na przykład armii Perelowskiej w systemie wojskowym Związku Sowieckiego raczej będzie spadać niż rosnąć. Prawdziwym bowiem gwarantem absolutnej lojalności i stuprocentowego podporządkowania tej armii zwierzchnictwu sowieckiemu był marszałek Konstanty Rokosowski. Jak długo on pozostawał na stanowisku ministra obrony narodowej w Polsce, a był to człowiek powiedziałbym o tożsamości całkowicie sowieckiej, nie mający nic wspólnego poza nazwiskiem i częściowo pochodzeniem z Polską, tak długo jak długo Rokosowski był w Warszawie, tak długo traktowano w Moskwie to Ludowe Wojsko Polskie pod jego kierownictwem jako realną siłę zbrojną, która może odegrać istotną rolę w scenariuszach wojennych. To miał być tak zwany Front Nadmorski, który miał uderzyć całymi siłami polskimi pod Komendą Rokosowskiego na Niemcy. Ogromne siły pancerne, lotnictwo. Pamiętajmy, że Polska zakupiła od Związku Sowieckiego ponad tysiąc samolotów i ponad tysiąc czołgów. W tych latach, to znaczy w latach 52-55 to były ogromne zbrojenia i ogromne koszty tych zbrojeń dla Polski. To nie był tylko demobil, tam były także bardziej nowoczesne samoloty typu właśnie MiG-15, ten którym uciekł polski pilot po śmierci Stalina na Bornholm. Były nowsze wersje sprawdzonego w II wojnie czołgu T-34. Krótko mówiąc, traktowano w tych latach Ludowe Wojsko Polskie jako realną siłę zbrojną, która będzie po prostu częścią de facto Armii Czerwonej. W ramach Układu Warszawskiego stopniowo w kolejnych latach ta rola Ludowego Wojska Polskiego, chociaż będzie oczywiście podtrzymywana, w istocie będzie malała. Główny ciężar całej walki miał brać na siebie tylko sowiecki nadzorca, a Wojsko Polskie miało raczej osłaniać linie komunikacyjne. To Ludowe Wojsko Polskie oczywiście biegnące najważniejszymi swoimi arteriami właśnie przez terytorium PRL. Place się wiją jak kobry, domy się pysznią jak pawie. Dajcie mi stary kamyczek, niech się odnajdę w Warszawie. Stoję jak slupnik bezmyślny na placu pod kandelabrem. Chwalę, podziwiam, przeklinam na kobre na abracadabre. Związek Radziecki miał Ilię Erenburga, autora powieści Odwilż, a my Adama Warzyka i jego poemat dla dorosłych Dlaczego pana zdaniem Warzyk spotkał się z tak dużym atakiem na siebie po wydrukowaniu poematu dla dorosłych? Stefan Żółkiewski uznał, że ten tekst ma wymowę antypartyjną. Ja kiedyś znalazłam w archiwum Polskiego Radia Wypowiedź Adama Warzyka, który był zadziwiony tym gromkim chórem krytyków wobec tego, co napisał. Każdy z Państwa, kto byłby zainteresowany tą sprawą, może spróbować sięgnąć, bo to nawet w internecie chyba jest dostępne bez problemu. Z mojej perspektywy jest to tekst śmiertelnie nudny, bardzo źle napisany. Nie budzi żadnych emocji poza pewnym zażenowaniem, że utwór tak słaby literacko mógł być tak ważny. Ale w istocie to spojrzenie, które teraz zaprezentowałem, jest całkowicie ahistoryczne, bo w 1955 roku czytany poemat dla dorosłych mógł rzeczywiście sprawiać wrażenie rewelacji, bo pokazywał te mniej ładne, do tej pory skutecznie lakierowane w ramach systemu realizmu socjalistycznego, strony rzeczywistości PRL-u, zarówno obyczajowe, społeczne, pokazywał, że PRL nie jest ideałem społecznym. Nie ma tam żadnej krytyki politycznej oczywiście. Jeśli ktoś szuka czegoś takiego jak krytyka partii, czy krytyka zależności od Związku Sowieckiego, no to nawet z mikroskopem elektronowym nie znajdzie śladów tego rodzaju postawy w tekście niezwykle wiernego, lojalnego komunisty, który szczycił się tym w latach czterdziestych, że chodzi z rewolwerem u boku, bo boi się kontrrewolucji i jest gotów zastrzelić każdego wroga na miejscu. Skąd subtelny tłumacz poezji francuskiej był w swoich literackich dokonaniach na niwie polskiej no raczej wiernym, lojalnym funkcjonariuszem aparatu propagandowego. I stąd jego zdziwienie, że tekst, który napisał, wyczuwając te wiatry idące ze wschodu, że teraz można troszkę więcej, no teraz już może nie trzeba tak lakierować rzeczywistości, napisał troszkę bardziej szczerze o tym, jak wygląda w życie w PRL-u, Okazało się, że dla części frakcji walczących o władzę wtedy w Polsce tego rodzaju krytyka może być niebezpieczna. I stąd właśnie uruchomiony został ważny na odcinku literackim czy kulturalnym Stefan Żółkiewski czy inni krytycy, uruchomiony przez tych towarzyszy z Politbiura, którzy uważali nie krytykować za ostro, bo nie wiadomo, co będzie dalej, możemy stracić swoją pozycję. Tak uruchomiono swoistą nagonkę na Farzyka, w 1955 roku, która jednocześnie zrobiła z niego jakby męczennika, herosa, postać bardzo ważną w literaturze. Myślę, że obiektywnie i ponadczasowo na pewno zdecydowanie ponad miarę literackich i politycznych zasług tego tekstu. Ale w kontekście historycznym, w kontekście 1955 roku swoje znaczenie poemat dla dorosłych miał. Była to audycja Historia Żywa.